bajki i baśnie polskie Bronisław Mróz Długoszewski o złotym lisie i zbyt ciekawskim królewiczu Jeden król bardzo łakomy na wszelkie osobliwości sprowadził sobie z dalekich krajów złotego lisa zapłaciwszy za niego połowę swojej królewskiej fortuny mieścił tego złotego lisa w srebrnej klatce i ulokował go w komnacie przyległej do sypialni królowej Oddaję ci go w opiekę, oznajmił żonie, wręczając jej klucze do klatki i komnaty. Pamiętaj, że prócz mnie i ciebie nikt nie ma prawa wejść do tej komnaty, zbliżać się do klatki, a tym bardziej otwierać jej. Chcę, aby lis przyzwyczaił się tylko do nas i tylko nam był posłuszny. Jakiś czas król cieszył się nim samotnie, nie mówiąc nikomu, iż ma tak niezwykłego lisa lecz wreszcie nie mogąc się oprzeć chęci pochwalenia się przed sąsiadami, jakie to cudo nabył i ile pieniędzy zapłacił za nie, kazał heroldom rozgłosić na wszystkie strony świata, że jeśli któryś z monarchów, książąt i możnych panów chce na własne oczy zobaczyć coś, czego jeszcze w życiu nie widział, niech przyjedzie do niego w gościnę, a zobaczy. Znając ludzką ciekawość, wiedział, że wkrótce zjedzie się do niego mnóstwo gości, Zarządził więc wielkie polowanie, by zaopatrzyć spiżarnię w należytą ilość mięsiwa i nawet sam wybrał się razem z myśliwymi do boru, aby kontrolować wyniki łowów. Kiedy król odjechał, jego syn, bardzo rozpieszczony i nadzwyczaj ciekawski, postanowił wykorzystać nieobecność ojca i zobaczyć złotego lisa, o którym tyle słyszał. Jął tedy prosić matkę. — Daj mi, mamo, klucz od komnaty, w której siedzi lis. Chcę choć przez chwilę popatrzeć na niego. — Nie dam ci klucza — oczekła mu królowa, ponieważ król surowo mi zabronił dawać go komukolwiek bez jego wiedzy. Królewicz, widząc, że nic nie w u matki, postanowił zdobyć klucz podstępem. Wypatrzywszy, że matka klucz od komnaty, w której siedzi lis, chowa pod poduszkę, skorzystał z pierwszej nadarzającej się okazji i wykradł go. Przyrzekł sobie zresztą solennie, że tylko jeden, jedyny raz rzuci okiem na lisa. Zaraz odniesie klucz z powrotem i położy na miejscu. Ale płochym chłopcom czasem się zdarza, że zapominają o przyrzeczeniach danych sobie czy rodzicom. I królewicz nie tylko, że znacznie więcej niż jeden raz spojrzał na złotego lisa, lecz wdał się z nim w rozmowę. A lis, jak wiadomo, mądre i przebiegłe stworzenie ujrzawszy przed sobą niedoświadczonego młokosa, uśmiechnął się do niego jak mógł najuprzejmiej i rzecze radosnym głosem. O, jakże się cieszę, żeś mnie raczył odwiedzić, Królewiczu. Jesteś taki miły i piękny, że gdybyś mnie poprosił, abym nauczył cię moich sztuczek, a umiem ich bardzo wiele, to nie wiem, czy bym potrafił cię odmówić. To naucz mnie choćby jednej, mówi Królewicz. Tylko szybko, bo zaraz muszę odnieść klucz. – Dobrze – zgadza się lis. – Nauczę cię skakać tak wysoko, że będziesz mógł łapać muchy, które chodzą po pułapie. Spojrzał królewicz na pułap i chodzące po nim muchy i myśli sobie. – jak to by było dobrze umieć skakać tak wysoko. Przecież do pułapu sięgnąłby wysoki mężczyzna dopiero wówczas, gdyby wdrapał się na tę dużą skrzynię, co w kącie stoi. Zapalił się królewicz do nauki skoków i prosi lisa, żeby już zaczynał go uczyć. – Ba! – mówi lis. – Przecież muszę parę razy podskoczyć do pułapu, żebyś widział, jak to się robi. – Czy nie rozumiesz, że będąc w klatce nie mogę tego uczynić? Wypuść mnie z klatki tylko na chwilkę. To raz, dwa nauczę cię skakać nawet jeszcze wyżej niż do pułapu. Królewicz się waha. Spogląda niepewnie to na lisa, to na klucz od klatki, który na jego nieszczęście przywiązany był łańcuszkiem do klucza od drzwi komnaty. A lis podstępnie i zręcznie podnieca w królewiczu chęć nauczenia się skoków. Królewiczu, lepiej poniechajmy nauki. Przyjrzawszy się tobie, widzę, że mimo urody i pięknej postawy masz słabowite nogi. Nie wiem, czy byś mógł choć na łokieć podskoczyć do góry. Co? – Ja mam słabowite nogi? – zaperzył się królewicz. – Zaraz ci pokażę, jak umiem skakać. I podskoczył, ale niezbyt wysoko. – No, no – niby to zdziwił się lis. – Nie przypuszczałem, żeś taki śmigły. Jakbym cię poduczył, to byś nawet lepiej skakał ode mnie. – No to ucz – krzyknął królewicz i otworzył wreszcie klatkę. Lis wyszedł. Przeciągnął się rozkosznie, potem przywarował do ziemi, przygotował się do skoku i mówi królewiczowi: Teraz patrz pilnie, jak należy skakać, żebyś nie zasłużył na miano niezdary. To rzekłszy, skoczył prosto w otwarte okno i machnąwszy królewiczowi na pożegnanie zadartą do góry kitą, przepadł bez śladu. Och, jak żałował królewicz po w czasie, iż nie umiał poskromić zbytniej ciekawości. Płakując, zamknął klatkę i drzwi komnaty, odniósł klucze i czeka trwożnie, co będzie, gdy ojciec wróci z polowania. Tymczasem zjechało się już wielu monarchów, książąt i możnych panów żądnych zobaczenia owego niebywałego dziwa, które król obiecał im pokazać. Gdy król wrócił, wszyscy proszą, żeby im powiedział, co to za cudo, bo umierają z ciekawości. Pokażę wam, puszy się król, prawdziwego, żywego, złotego lisa, którego za wielkie pieniądze kupiłem w dalekim, zamorskim kraju. Ale nie zaraz, tylko dopiero uczcie. Ucztują goście, jedzą, piją i o niczym innym nie rozprawiają, tylko o złotym lisie, którego mają rychło ujrzeć. Jedni wierzą, inni powątpiewają o jego istnieniu. A są i tacy, którym wszystko jedno, czy jest list, czy go nie ma... Ci niewiele mówią o nim, za to dużo jedzą i piją. Radzi, że im się nadarzyła okazja pojeść i popić. więc za to nie płacąc. Po uczcie woła król do żony. Podaj mi królowo klucz od komnaty i klatki, w której siedzi złoty lis. Teraz, mili goście, pójdziemy oglądać i podziwiać złotego lisa. To rzekłszy, ruszył przodem, za nim królowa i wszyscy uczestnicy uczty. Król wiedzie ich powoli, nie śpiesząc się, by jak najbardziej podniecić ich ciekawość. Gdy otwierał drzwi komnaty, w której siedział lis, upominał gości. Jeno proszę was, mili moi, nie wyrażajcie zbyt głośnymi okrzykami swojego podziwu i zachwytu na widok złotego lisa, bo go przestraszycie. Proszę także nie głaskać go poprzez kraty klatki. Może ugryźć, bo jeszcze nie zupełnie oswoił się z ludźmi. Któż zdoła wypowiedzieć przerażenie króla, gdy wprowadziwszy gości do komnaty ujrzał pustą klatkę? Tak się przejął zniknięciem lisa, żeż za nie mówił na chwilę i na pytanie gości – No, gdzieś ten cudowny lis, pokaż go nam! – odpowiedział bezradnym ruchem ramion i błędnym spojrzeniem. Odzyskawszy mowę, wykrztusił z trudem. – Wybaczcie, mili sąsiedzi, że was opuszczę – Dotknęła mnie tak wielka strata, iż serce pęka mi z bólu i z żalu, a gniew na sprawcę zbrodni rozsadza mi piersi. To rzekłszy, chwiejnym krokiem udał się do swej sypialni, siadł na łożu i pogrążył się w smutnej zadumie. Powoli rozeszli się goście, gwarząc o tym, co zaszło. Jedni współczuli królowi, drudzy się cieszyli, że wreszcie ten pyszałek i zbieracz wszelkich osobliwości przestanie się chwalić a niektórzy wręcz posądzali go, iż całą historię Złotego Lisa wymyślił, po to, aby jakiś czas na całym świecie mówiono tylko o nim. Co robić? Różni są ludzie na świecie. Nie brak i takich, co obiedzą, opiją gospodarza, a potem wyśmieją, albo co gorzej, obmówią. Król tak długo siedział i bolał samotnie, nie dopuszczając do siebie nikogo, że królowa zaniepokojona o jego zdrowie Poszła do nadwornego błazna i rzeczemu. Tylko ty jeden masz o każdej porze dnia i nocy dostęp do króla. Idź, zobacz, co robi, a jeśli się smuci zbytnio, rozwesel go. Poszedł błazen do króla, siadł u jego stóp, a wiedząc o powodach królewskiego smutku mówi. Najpierw ci muszę zrobić wymówkę, żeś odstąpił od odwiecznej zasady przestrzeganej przez wszystkich szanujących się królów. Jakiej zasady? Niechętnie przerwał mu król. Zasięgania rady błaznów w każdej ważniejszej sprawie, oczych błazen. Gdybyś mnie polecił pokazać gościom złotego lisa, to choćby nie było go w klatce, zaręczam, iż ci wielcy monarchowie, książęta i możni panowie na pewno by go widzieli i podziwiali. Jakim sposobem mogliby widzieć to, czego nie ma? Chyba nie czytałeś bajki o królewskiej szacie? Gdybyś ją czytał, wiedziałbyś, że postąpiłbym tak samo jak ów mądrala, który odział króla w nieistniejącą szatę, a wszyscy mądrzy, znakomici i szlachetni urodzeni panowie widzieli i podziwiali ją, bo nikt nie chciał zasłużyć na miano głupiego. Mądrala bowiem powiedział, iż cechą tej szaty jest to, że nie widzą jej ludzie głupi. Dla nich król jest nagi. Mówię ci... Nie tylko widzieliby lisa w pustej klatce, lecz co za myśliwi sprzeczaliby się o jego wiek. A skoro już tego, co się stało, odwrócić nie można, radzę ci nie martw się i nie smuć, tylko kładź się spać. A żebyś szybciej zasnął, opowiem ci bajkę o żelaznym wilku. Król jednak nie chciał słuchać tej ciekawej bajki, odprawił błazna i dalej się martwił żarliwie. Prawdę mówiąc, każdy król by się martwił, gdyby poniósł taką stratę, bowiem złoty lis, poza tym, że był jedynym okazem tego rodzaju na całym świecie, miał jeszcze tę właściwość, że wszystko, na co kichnął, pokrywało się dość grubą warstwą złota. Każdy więc przedmiot, na który lis nakichał, śmiało mógł uchodzić za prawdziwie szczerozłoty o tej cennej zalecie lisa król nie powiedział nikomu, ale wykorzystywał ją nader pomysłowo. I praktycznie. Otóż w wielkiej tajemnicy kazał swemu mincarzowi bić srebrne monety, podobne do dukatów. I posypywawszy je tabaką, podrzucał je do klatki lisa. Lis podrażniony tabaką kichał na liche srebrne monetki i w ten sposób je podzłacał. Król zaś, owe lisie dukaty, puszczał w obieg jako prawdziwe i tak po cichutku, a sprytnie dorabiał się majątku. Czyż można się więc dziwić, że martwił się i bolał straciwszy takiego lisa? Na drugi dzień król wrócił do równowagi duchowej i zaczął się zastanawiać, jakim sposobem lis uciekł. Musiał mu ktoś otworzyć klatkę rozumował, bijąc się nieustannie pięścią w czoło, aby pobudzić je do myślenia. Gdyby bez obcej pomocy mógł wyślizgnąć się z klatki, już dawno by to uczynił. Przecież tak nienawidził tabaki. Tak, tak, ktoś otworzył mu klatkę i wypuścił go. Ale kto to uczynił i dlaczego? Gdy tak się głowił i męczył nad rozwiązaniem dręczącego go zagadnienia, usłyszał pukanie do drzwi i czuły głos żony, wzywającej go na obiad. Wtedy spłynęło na nagłe olśnienie. Porwał się na nogi i krzyknął potężnym głosem. – Ach, zdradziecka żono, to ty mszcząc się za to, że przed rokiem nie dałem ci pieniędzy, na nową suknię wypuściłaś lisa. Nikt inny nie mógł tego uczynić, bo przecież tylko ty miałaś dostęp do kluczy od klatki. Królowa pobladła i zanim mówiła z oburzenia na niesłusznie czynione jej zarzuty, a król wykrzyknął triumfująco: A widzisz, pobladłaś i oniemiałaś ze strachu, że odkryłem twą zbrodnię. O, pobledniesz jeszcze bardziej, kiedy się dowiesz, jaką karę obmyślę dać ciebie za wyrządzoną mi krzywdę. Kazał od razu okuć królową w kajdany i zamknąć w ciemnym, ponurym lochu. Siedzi biedna królowa w lochu i płacze, bo domyśla się, że to królewicz wykradł jej klucze od klatki i nieopatrznie ułatwił lisowi ucieczkę. Krwawi się serce matczyne. Nie może się biedaczka zdecydować, czy bronić swojej godności, oskarżając syna, czy cierpić za jego przewinę i uratować go od srogiej kary, jaką by mu król niechybnie wymierzył. Po długim wahaniu postanowiła ratować syna, gdyż bardzo go kochała. A królewicz po ucieczce lisa stał się tak potulny i grzeczny jak nigdy. Ani co spsoci, ani się do zabawy nie kwapi. Wciąż siedzi w swym pokoju nad książką, niby się uczy, a naprawdę to lękliwie rozmyśla. Co będzie, jak się ojciec dowie, że to on wypuścił lisa? Kiedy usłyszał, że król obwinia o to królową i że wsadził ją do lochu, by czekała na karę, którą dla niej obmyśli, tak się tym przejął, że nie mógł ani jeść, ani spać. Chciał biec do ojca, lecz obawa kary wiązała mu nogi i język, a puchość umysłu łudziła nadzieję, że może jakoś to będzie. Dopiero gdy król w niepohamowanej zapalczywości i gniewie skazał królową na śmierć, poszedł królewicz do niego i szczerze przyznał się do winy. Król rozjuszył się na królewicza jeszcze bardziej niż na królową. — Popełniłeś podwójną zbrodnię! — Krzycze rwąc sobie włosy z brody. — Wypuściłeś lisa, a co gorsze zmuszasz mnie, bym zwalniając królową z lochu ujawnił przed całym światem, że się myliłem. Czy nie wiesz, że królowie i władcy nie mylą się choćby nawet... — Mylili się? — podpowiedział mu poważnie błazen, siedzący u podnóża tronu. Co pomyślą poddani o takim królu, co skazuje na śmierć własną żonę za czyn, którego nie popełniła? – Rację przyznał król. – Dlatego niechaj zginą oboje. – Może i tak – przyznał błazen. – Ale kto ci będzie prowadził gospodarstwo, gdy uśmiercisz żonę? Kto cię oprzyje, opierze i tak jeść ugotuje, jak lubisz? Nim się druga żona nauczy dogadzać ci, zmarniejesz, mój panie. No dobrze, westchnął król. Ale co zrobić z tym nic po nim, który mnie zrujnował? Spojrzał błazen trwożnie w oczy królowi. Nie wiedział o złotniczych właściwościach lisa i zląkł się, czy królowi nie uderzyło coś do głowy. Idź, król, spać, mówi. Wypocznij, aby się uspokoić i przywrócić myślom jasność i wnikliwość. Śpij spokojnie, ja dopilnuję królewicza, aby nie uciekł. Król poszedł wreszcie spać, a błazen radzi królewiczowi. Uciekaj póki czas. Nawet jeśli król nie skaże cię na śmierć, to sromotnej chłosty i wygnania nie unikniesz. Dał mu wszystkie pieniądze, jakie miał przy sobie, wyprowadził z pałacu jemu tylko znanym tajemnym wyjściem na otwarte pole. Idź w szeroki świat, a wszędzie się pytaj złotego lisa. Znajdziesz go na pewno. Odwdzięczę się Tobie za to, że choć niechcący, ale przywróciłeś mu wolność. Wiem dobrze, że zwierzęta nie zapominają ani krzywdy doznanych od ludzi, ani okazanej im dobroci. Podziękował królewicz Błaznowi, poprosił go, aby pozdrowił i przeprosił w jego imieniu królową, której sprawił tyle przykrości, po czym ruszył przed siebie w daleki świat by dostawszy się poza granice ojcowskiego państwa jął się rozglądać za jakąś pracą, bo pieniądze otrzymane od błazna już przejadł. Szukał roboty, ale że ani nauki wielkiej nie posiadał, ani nijakiego rzemiosła nie umiał. Trudno mu było o możliwie popłatną pracę. Przeto, aby nie umrzeć z głodu, musiał się najmować do takich posług, jak obieranie kartofli i pasienie trzody chlewnej, ale i tego jako królewicz nie umiał dobrze robić. W dodatku wszystkich pytał, gdzie można znaleźć złotego lisa, więc uważano go za półgłupka. A wiadomo, że taki człowiek może niemało kłopotu przyczynić swojemu otoczeniu. Cóż dziwnego, że królewicza już po kilku dniach odprawiano, radząc drowiąco, aby szedł w inne strony szukać upragnionego złotego lisa. Szedł więc królewicz dalej. Szukał lisa w miastach i wsiach, borach i lasach, ale bezskutecznie. Przyszła wreszcie na niego taka bieda, że głodny, zmęczony i obdarty siadł na przydrożnym kamieniu i żewnie zapłakał nad swoją dolą. Kiedy tak płacze nieborak, podchodzi do niego jakaś staruszka i pyta go, czemu lamentuje. Nie mówiąc, kim jest, opowiedział jej królewicz, jak to od roku o głodzie i chłodzie błąka się po świecie i daremnie szuka złotego lisa. – Zgódź się do mnie na rok służby, a dam ci coś, co ci może pomóc przywołać go do siebie. Ucieszył się królewicz, otarł łzy z oczu i żwawo podąży za staruszką do jej chaty, ukrytej w gąszczu drzew pobliskiego lasu. Staruszka, nakarmiwszy królewicza, wyjawniła mu, że jest dobrą wróżką i jak może pomaga ludziom w ich utrapieniach i niedoli. – Często mi wypada – mówi – odwiedzać chorych i osamotnionych starców. Przecież to zdarza się, że na kilka dni zostawiam chatę bez żadnego dozoru. Będziesz mi pomagać w gospodarstwie, zbieraniu ziół i będziesz pilnował chaty podczas mojej nieobecności. A zapłatę za swoją pracę otrzymasz taką, jak ci obiecałam. Pracuje królewicz u staruszki i dobrze mu u niej. Roboty niewiele, bo gospodarstwo i dobytek niewielki Statko gołębi, kilka kur i jedna jedyna krowina. W chacie ledwie parę niezbędnych sprzętów, a w komorze jakaś skrzynia dębowa kowana żelazem. Skrzynia nie miała ani zamka, ani kłódki, tylko lichy skobel zamknięty patykiem zabezpieczał jej zawartość. Stawałoby się, że nie ma w niej nic cennego, a jednak ilekroć staruszka opuszczała chatę, zawsze nakazywała królewiczowi szczególnie pilnie pilnować tej skrzyni. Aby jej kto choćby przypadkowo nie otworzył. Gdyby w razie pożaru czy powodzi sąsiedzi przybiegli nam z pomocą, pouczała go: Niech ratują co się da, ale nie pozwól im nawet tknąć tej skrzyni. Niech się spali, albo utonie razem z tym, co w niej zamknęłam. Służy królewicz u staruszki trzy kwartały. Dosługuje czwarty i ani razu nie słyszał od niej słowa nagany czy niezadowolenia, tylko same pochwały za gorliwą i pilną pracę. Kiedy już brakowało dziewięciu dni do wysłużenia terminu i otrzymania obiecanej zapłaty, przyszła po staruszkę jakaś uboga kobiecina i błaga ją, by ratowała jej córkę, która ciężko zaniemogła i leży w gorączce. – A daleko do waszej chaty? – pyta jej staruszka. Oj, daleko, daleko, biada kobiecina. Biegłam do was tak szybko, jak jeno matka potrafi biec poratunek dla dziecka, a mimo to była w drodze dwa dni i dwie noce. Nie wiem, czy spodołam z moimi starymi nogami przemierzyć taki szmat drogi. Martwi się staruszka. Ale nie mogę zostawić chorego człowieka bez poratunku, przeto to pójdę z tobą. Może jakoś się dowlokę. Oddawszy jak zawsze królewiczowi w opiekę chatę i skrzynie, poszła z ową kobieciną leczyć jej córkę. Mija dzień, mija trzy i pięć, nie wraca staruszka. Niepokoi się o nią królewicz. Może w drodze zasłabła, może wcale nie wróci. Rozmyśla trwożnie, z frasunku czas mu się dłuży i robota nie idzie. Błąka się po obejściu, kręci bezczynnie po chacie, zagląda też i do komory. Znudów próbuje się domyślać, co może cennego chować w dębowej skrzyni staruszka, iż kazała mu strzec jej jak oka w głowie. Nic innego, myśli, tylko dukaty. W takiej dużej skrzyni musi ich być co niemiara. Ale cóż to mnie obchodzi, co ona w niej chowa? Nie moja to sprawa, lecz jej. Chwilę zaświtało mu w głowie pytanie, czemu to staruszka kazała mu tak pilnować skrzyni, a jednocześnie nie pozwoliła jej ratować w razie pożaru czy powodzi. Co tam może być? No może staruszka nie wróci już. Któż ci wtedy zapłaci za twoją pracę? Potrzepnęło mu jakieś licho niedorzeczną myśl. Heh, wziąłbym wówczas choćby tę skrzynię. Zawsze taki sprzęt może ktoś kupić. Odrzekł królewicz ni to sobie, ni to lichu, co wzbudziło w nim wszelkie wątpliwości o powrocie staruszki. A że każda nieopatrzna myśl, skoro już powstanie w głowie człowieka słabej woli, szybko go skłania do nierozważnych czynów. Więc królewicz, nie zdając sobie sprawy, iż działa na swą szkodę, podszedł do skrzyni, żeby się upewnić, czy w razie czego ją udźwignie. Podniósł ją i zdziwił się niepomiernie: skrzynia była lekka jak piórko. Co to u licha za czary jakieś? A może stałem się tak silny, że wcale nie czuję ciężaru tej wielkiej skrzyni kowanej żelazem. A może skrzynia jest pusta? Muszę zobaczyć. Tylko troszeczkę uchyla wieko. Nikt tego nie zauważy. A wreszcie, co to komu szkodzi, że zaspokoję swoją niewinną ciekawość? Tak postanowiwszy wyciągnął patyczek ze skobla zamykającego skrzynię, ostrożnie uchylił wieka i zdrętwiał z przerażenia. Ze skrzyni jęła wyłazić jakaś mglista poczwara o złych przebiegłych oczach i szyderczym uśmiechu. Królewicz nie wiedział, czy to człowiek, czy widmo bezcielesne, bo kiedy przemogłyszy się chciał ową wstrętną poczwarę wepchnąć z powrotem do skrzyni, czuł że jej smrodliwe i plugawe, ciało przecieka mu przez palce niby woda ale nie traci kształtów. Kiedy ta obierzyła stwora, już całkiem wylazła ze skrzyni i zmierzała ku drzwiom, królewicz zastąpił jej drogę, ale ona odepchnęła go tak silnie, że padł na ziemię i potłuk się dotkliwie. Po czwarach i chocząc zjadliwie, wydostała się z chaty, a królewicz, popłakując z bólu i strachu, co to będzie, gdy staruszka, wróciwszy, dowie się o wszystkim, wyszedł na dwór. Siadł na ławeczce przed chatą i rozmyślał, co robić z sobą. Kiedy tak duma frasobliwie czuje, że ktoś dotyka ręką jego ramienia. Porwał się na nogi, patrzy, stoi przed nim staruszka i surowo spogląda mu w oczy. Chciał jej powiedzieć, co zrobił, lecz ona skinieniem ręki nakazała mu milczenie. Sama zaś przemówiła smutnie. Wiem już, co uczyniłeś. Przez swą ciekawość wypuściłeś na świat plagę Trapiącą przeważnie niewinnych ludzi Zniweczyłeś mój wieloletni trud Bo siedem lat borykałam się z nią Nim uwięziłam ją w swojej skrzyni Dopieroż ta nikczemnica Zacznie teraz nękać ludzi Aby powetować sobie czas spędzony w zamknięciu Ty też wkrótce poczujesz na sobie jej pazury Kim jest ta poczwara i co ona może mi zrobić? Pyta trwożnie królewicz po czware, którą wypuściłeś ze skrzyni, to plotka, obmowa i oszczerstwo w jednej postaci, bo mu staruszka. A co złego może ci uczynić, a raczej co już ci uczyniła? Zaraz się dowiesz. Oto nie minęła nawet godzina od chwili, gdy ją wypuściłeś, a już na siedem mil wokół zdążyła rozpowiedzieć ludziom, że jesteś królewiczem, który skradłszy swemu Ojcu Złotego Lisa sprzedał go za drogie pieniądze, a zużywszy je na hulanki i rozpuste, chcąc uniknąć kary, oskarżył rodzoną matkę o dokonanie popełnionej przez siebie kradzieży. A gdy król wtrącił najwinną królową do lochu, ty skradłeś z jej sypialni klejnoty schowane pod poduszką i uciekłeś w świat. Mało tego, zamordowałeś błazna królewskiego, który widział, jak wychodząc z sypialni królowej, oglądałeś skradzione tam klejnoty. Teraz mówią, że się skryłeś u mnie, nie podając kim jesteś i czekasz, aż sprawa ucichnie, a potem zaczniesz spokojnie i bezpiecznie korzystać z owoców w swej zbrodni. I ty wierzysz tym niecnym plotkom i oszczerstwom? Rozpaczliwie jęknął Królewicz. Ja nie wierzę, bo jako wróżka wiem, jak się istotnie rzeczy miały. Lecz mimo to muszę cię odprawić bez obiecanej zapłaty za pracę u mnie. A szkoda... Bo gdybyś miał to, com ci obiecała, już byś się jutro zobaczył ze złotym lisem. Co pocznę z sobą? Gdzie się mam udać? Kto mi da pracę i dach nad głową? Skoro już cała okolica dzięki tej obrzydłej poczwarze uważa mnie za złoczyńcę i zbrodniarza. Chyba się utopię lub powieszę, desperuje zgnębiony królewicz. Nie płacz i nie rozpaczaj, surowo rzecze mu staruszka. Rzy i jęki nie zaradzą twojej biedzie, raczej ją rób pomnożą. Pomyśl, co by było, gdyby z powodu krzywdzących cieplotek i oszczerstw odebrał sobie życie. Dopiero by się cieszyła i triumfowała ta poczwara, iż cię zniszczyła doszczętnie. Zachwystując się z radości, dowodziłaby wszystkim ludziom, przed którymi cię oczerniła. lub chciała oczelnić, że mówiła o tobie prawdę. I tylko prawdę, ale tak miażdżącą, że cię zgniotła, skruszyła i starła z powierzchni ziemi. Więc co mam robić? – bezradnie pyta Królewicz. Śmiało, patrząc ludziom w oczy, pogardzać oszczercami, piętnować ich jako kłamców i uczciwą pracą zmusić oszczercze gady, aby z braku żeru same pozdychały. Pomogę ci w tym. Pójdziesz do mojej starszej siostry, która mieszka w sąsiednim państwie i też jest dobrą wróżką. Surowa to niewiasta, ale bardzo mądra i sprawiedliwa. Dam ci list do niej, aby cię przyjęła do służby i wiedziała, jaką robotę ma ci wyznaczyć. Zapisała staruszka wielkimi wyraźnymi literami dość spory arkusz papieru i złożywszy go w czworo podała królewiczowi. Oto list mojej siostry. Uważaj, żebyś go nie zgubił, bo bez niego nie przyjmie cię do służby. A Gdyby nawet przyjęła, to nie będzie wiedziała, jaką pracę ma wyznaczyć. Królewicz podziękowawszy jej schował list za pazuchę. Potem wróżka zaopatrzyła go w żywność na drogę i życząc mu pomyślności wyprawiła z chaty. Wędruje królewicz miesiąc, wędruje dwa. W końcu wielce utrudzony z żmudną i uciążliwą podróżą dotarł do chatynki owej wróżki. Przyjęła go dość oschle, a przeczytawszy list od siostry, zapytała królewicza. No i jak sądzisz, mój chłopcze? Podobasz pracę, jaką stosownie do rady mojej siostry mam ci wyznaczyć? Nie wiem, co każecie mi robić, dobra pani, życzy królewicz, ale dołożę wszelkich sił, abyście byli ze mnie zadowoleni. Czym jest dobra czy zła, to jeszcze o tym nic nie wiesz, burczy mróżka. – Nie myśl, bratku, że pochlebstwem chlebstwem zamyklisz mi oczy. Niosłeś list niezapieczętowany, więc na pewno przeczytałeś go. Musisz zatem wiedzieć, o jakiej pracy mówię. – Listu nie czytałem – obruszył się Królewicz. – Czemu posądzasz mnie o to? – Bo siostra mi pisze, że strasznie ciekawski jesteś i przez to narobiłeś sobie wiele kłopotów – odrzekła wróżka. No ale skoro listu naprawdę nie przeglądałeś, to widzę, że już zaczynasz odzwyczajać się od tego brzydkiego nawyku. Więc, że zbytnia, nieumiarkowana ciekawość często popycha ludzi gruboskórnych do wścibskości. Zaś wścibskość, trafiwszy na nieopatrznego gadułę, nakłania go do pochwalenia się, czego to on nie wie, o czym to nie słyszał i plecie takiego gatek, co mu ślina na język przyniesie. A plotka w lot przejstacza się w obmowę, często nawet w oszczerstwo krzywdzące Bogu ducha winnego człowieka. Jak należy walczyć z plotkarzami i oszczercami? Dowiesz się pracując u mnie. Na drugi dzień, ledwo tylko zamajaczył świt, wróżka obudziła królewicza i zapędziła go do bardzo dziwnej roboty. Dała mu do ręki miękką poduszkę puchową, na której spał i wyprowadziwszy go na przestronne pole nakazała. Gdy zobaczysz, że weszłam już do chaty i zamknęłam okna, rozprój poduszkę i wytrząśnij z niej puch. Wyczekasz, aż go wiatr rozniesie po polu, zbierzesz i z powrotem napełnisz nim poduszkę. Tylko pamiętaj, do wieczora puch musi być zebrany, a na poduszce nie może być śladu, że się pruł. To rzekłszy, wetknęła mu do kieszeni igłę z nitką i odeszła. Oj, napracował się królewicz, nabiegał i nakłaniał się ziemi, nim jako tako zebrał puch rozproszony po polu. A ile się nacierpiał, zanim zaszył poduszkę. Nie umiejąc szyć, pokłuł sobie palce i dłonie. Wrócił do chaty już po zachodzie słońca, zmęczony, zbiedzony i prawie garbaty, bo od ciągłego pochylania się nie mógł krzyża wyprostować. Obejrzała wróżka poduszkę, zważyła ją w ręce, zburczała go za to, że puchu brak. I teraz zbyt widoczna. Za taką robotę, mówi, nie dostaniesz obiadu ani wieczerzy, tylko kawałek suchego chleba. Zjadł królewicz chleb, popił go łzami i poszedł spać. Następnego dnia obudziła go staruszka nie o świcie, lecz dopiero wtedy, kiedy słoneczko zaczęło już dobrze przygrzewać. Napoiła go, nakarmiła i dawszy mu kawał mydła, kazała iść pod studnie rozebrać się, porządnie umyć i wyszorować całe ciało. Potem przywołała go do chaty i umazała całego lepką, śmierdzącą mazią i wygnała na pole, mówiąc – Przed zachodem słońca musisz wrócić czyściuteńki, jak łza. Brudnego nie wpuszczę do chaty i będziesz spał na dworze. Och, namęczył się królewicz, zanim jako taką usunął z siebie zaschnięty na słońcu brud. Wróżka wyganiając go w pole nie dała mu ani mydła, ani ręcznika, a na polu, jak na złość, nie było ani strugi, nie choćby kałuży z byle jaką wodą. Zeskrobywał więc brud z siebie ostrymi kamykami, ścierał piaskiem i zmywał rzęsistymi łzami, boć takowe doprowadzanie się do czystości przyczyniało mu niemało bólu. Kiedy przed zachodem słońca ledwie żywy stanął w progu chaty, Wróżka obejrzawszy go zganiła za niedokładne umycie, ale wpuściła do izby i dała mu jeść. I tak przez calutki rok królewicz dzień w dzień zbierał puch rozproszony na polu, albo mył się i oczyszczał z brudu. Kiedy do końca służby brakowało już tylko jednej godziny, wróżka zapytała królewicza. – A czemu to, mój miły, nigdyś się nie zaciekawił, dlaczego kazałam ci wykonywać taką, zdawałoby się, nikomu niepotrzebną robotę? – Wciąż byłem tak nią zajęty, iż nie miałem czasu na ciekawość, przyznał się szczerze Królewicz. Uśmiechnęła się wróżka, pogłaskała go dobrotliwie po głowie i rzeczy. – Za chwilę się już rozstaniemy i nie chcę, abyś mnie że cię nękałam taką żmudną i przykrą pracą bezcelowo. Zaraz ci wytłumaczę, czemu kazałam ci rozsypywać, a potem zbierać puch z poduszki. Chciałam, abyś zrozumiał, z jaką łatwością, niczym puch, rozlatują się po świecie lekko słowa plotki i obmowy i jak trudno dokładnie je zebrać, aby nie pozostało po nich śladu. Tak samo ma się rzecz z brudem oszczerstwa rzuconego na człowieka. Ile się nacierpi, natrudzi, naboleje taki nieborak, ile czasu zmarnuje na włóczenie się po sądach, nim się oczyści z niesłusznie zarzuconych muczynów czy zamiarów. Zadając ci pracę, jakie wykonywałeś u mnie, chciałam być na własnej skórze, odczuł zło, jakie przyczyniają ludziom plotki, obmówcy i oszczercy. Czego? tego osobiście się przekonałeś? I że najlepszym lekarstwem na zbytnią ciekawość jest praca. Mam nadzieję, że nauczki tej nie zapomnisz. O, tak, nie zapomnę! gorąco zapewnił ją królewicz. Pójdź ze mną teraz do komnaty, rzekła uśmiechając się Wróżka. Dam ci nową piękną odzież i to, co miałeś otrzymać od mojej siostry, za pracę u niej. Raz dwa odziała Wróżka Królewicza bogato i strojnie. Następnie wydobyła ze złotej szkatułki niepozorną, brzozową fujarkę i dała mu. Jutro, gdy już będziesz daleko od mojej chaty, zaświstaj na niej, a złoty lis natychmiast się zjawi przed tobą. Ucałował królewiczę ręce wróżki i o pierwszym brzasku ruszył w drogę do swego kraju. W południe zatrzymał się w jakimś lesie, wyjął za nadża fujarkę i nabrawszy tchów piersi, dmuchnął w nią potężnie. Nie przebrzmiały jeszcze w lesie echa niezbyt harmonijnych dźwięków, jakie królewicz wydobył z fujarki. A już złoty list stanął przed nim, uśmiechnął się i mówi. Witam cię, królewicz miły. Kopelat nie widzieliśmy się, lecz na pewno nieraz myśleliśmy ty o mnie, a o tobie? O, tak. Aż nazbyt często myślałem o tobie. I wspominałem cię. Sądząc, to, no jaki przemawiasz, przerwał mu złoty lis. Wnioskuję, że niezbyt wdzięcznie mnie wspominałeś. Natomiast ja zawsze wspominałem cię bardzo, bardzo mile, bo przecież choć nieumyślnie przywróciłeś mi wolność. A ile miałem przez to zmartwień i kłopotów? Westchnął królewicz. Wiem, wiem, współczująco przytaknął mulis. Przecież od roku sroki, wróble, niczym innym nie gadają, tylko o Twoich przygodach i cierpieniach. Ale ty nie myśl, nie wspominaj o nich, bo nie warto się trapić złem. No już minęło. Raczej się strzeż i zapobiegaj, by nie wróciło. Ale my tu, królewiczu miły, gwarzymy sobie o tym, co było, a nie mówimy o tym, co ma być. Przywołałeś mnie, więc. Chciałbym wiedzieć, czym mogę ci służyć. Błagam cię, wróć ze mną do mojego ojca. Co? Miałbym dobrowolnie wyrzec się w wolności i pójść do klatki? Żachnął się lis. Póki żyję, nie uczynię takiej niedorzeczności. Zresztą przyjrzyj, przyjrzyj mi się dobrze, królewiczu. Nie jestem jak dawniej złotym lisem, no lecz czy mało cennym rudzielcem. Rzeczywiście. A co się stało z tobą? – Czemu nie jesteś już złotym lisem? – dziwi się królewicz. – Oprosiłem naszego czarownika, bo my też, jak i ludzie, mamy różnych cudotwórców, aby mnie przemienił w zwykłego lisa. Zapłaciłem mu za to kopę gęsi, sto kur i czterdzieści kaczek. – Wiadomo, że za cuda trzeba płacić. – Wzdycha lis. – Ale mam teraz spokój. A przedtem ile to ludzi żadnych złota polowało na mnie? Wobec tego, cóż mi po tobie? Z czym wrócę do mego ojca? Smuci się królewicz. Myślałem, że jak cię proszę, byś wrócił do klatki, to ojciec mi przebaczy. Nie, Martw się, pocieszył Lis. Wyszukałem dla twego ojca coś bardziej okazałego i godnego podziwu niż ja. Um, mam już na myśli. Kogoś i sądzę, że jegomość za dobrą opłatą zgodzi się dobrowolnie pójść w niewolę. – O kim ty mówisz? – zaciekawił się królewicz. – No zaraz się dowiesz. – uśmiechnął się lis. Zaprowadził królewicza na wielką leśną polanę, na której spokojnie pasły się różne zwierzęta i przemówił do nich uroczyście. – Słuchajcie, nowiny jaką wam obwieszczę – Oto kto z Was zgodzi się dobrowolnie pójść w niewolę i zażywać wszelkich rozkoszy życia, mając bez żadnej pracy w bród jadła i picia, niech się zgłosi do mnie, a o złoce go od stóp do głów, słyszycie? O złoce calusienkiego. Wszystkie zwierzęta, małe i duże, silne i słabe, okazałe i niepozorne, odpowiedziały na wezwanie Lisa albo wzgardliwym milczeniem, albo drwiącą radą. Sprzeda się sam w niewolę, mądralo. Tylko jeden osioł, co się pasł przy jeleniu, przestał skubać trawę, zbliżył się do nich i pyta nieufnie. Mówiłeś, że kto się zgodzi dobrowolnie, tam, no wiesz na co, będzie bez żadnej roboty jadł, pił, bawił się, a oprócz tego złocisz go od stop do głów, Prawdę, Mówisz, czy urzesz? Ja? użę. Oburzył się lis. Nie wierzysz mi? No proszę, zwróćcie do tego pięknego królewicza, który stoi obok mnie i niech ci zaręczy za prawdziwość moich słów. Królewicz niezbyt pewny, czy może ręczyć za lisa, pyta go po francusku, aby osioł nie rozumiał, czy rzeczywiście zdoła dokonać takiej sztuki. Wyraża zatem wątpliwość, czy złoty osioł istotnie przedstawia nadzwyczajną wartość. Wolałbym złotego jelenia, a nawet choćby zająca. Królewiczu, szepcze lis, co ty wygodujesz? Czy słyszałeś kiedyś o złotym ośle? Jak żywo? Nie. Nie tylko ty, ale i żaden człowiek nie widział ani nie słyszał o takim ośle. Ten będzie jednym jedynym tego rodzaju okazem na całutkim świecie. Toż się ucieszy twój ojciec, kiedy mu zaprezentujesz takie niebywałe dziwo. No dobrze, zgadza się królewicz. Ale jakim sposobem ozłocisz go? Wrażka, śmieje się lis. Zastrzegłem sobie, bym na jednorazowy użytek zachował mą dawną właściwość: że jak kichnę na coś lub kogoś, to owo coś czy ktoś natychmiast pokrywa się grubą warstwą złota. Za zachowanie tej właściwości, choćby na jednorazowy użytek, zapłaciłem naszemu czarownikowi dodatkowe pięć tłustych gęsi, ale nie skąpiłem wydatku, bo przeczuwałem, że się spotkam z tobą i będę mógł spłacić dług wdzięczności. A więc złodź tego durnia, machnął ręką królewicz. Lis natychmiast przystąpił do roboty, starannie i dokładnie obkichał osła od łba do ogona, a gdy ten zajaśniał wkrótce wspaniałą, połyskliwą skórą, lis dumnie zapytał królewicza. Mm? – No, powiedz szczerze, czy mógłby ktoś spośród ludzi dokonać podobnego dzieła? – Nie masz na świecie takiego złotnika, który by tak dokładnie i uczciwie jak ty wykonał poleconą mu robotę – przyznał mu królewicz. Lis zwrócił się do osła i rzekł. Biegnij do jeziora i przejrzyj się w nim. Przekonaj się, iż nie ugałem, mówiąc, że cię o złoce. osioł do jeziora i ujrzawszy na jego luszczanej gładźźnie wierne odbicie swej postaci zakwiczał z dumy i radości, że wygląda tak wspaniale. Lis tymczasem zaczął się żegnać z królewiczem. Zrobiłem swoje, spłaciłem długo wdzięczności. Zatem Mogę odejść. Gdy już będziesz w domu, powiedz ojcu, że ten osioł może pozłocić wszystko, czego dotknie ogonem. Ale, ale, o mal, że nie zapomniałem odebrać ci tej chujarki, którą przywołałeś mnie. Dawaj ją zaraz, bo chcę mieć pewność, że po raz drugi wzywać mnie nie będziesz. Otrzymawszy chujarkę, lis zawrócił do lasu, a królewicz, dosiadłszy złotego osła, ruszył do domu. Cudowali się i dziwili ludziska na widok jeźdźca na tak niezwykłym wierzchowcu. Wieść o królewiczu wracającym do domu na Złotym Ośle dotarła do króla, prędzej niż on sam, król uradowany powrotem syna, który mimo wszystko był przecież następcą tronu, i tym, że wiedzie mu tak wspaniały prezent kazał przygotować uroczyste powitanie. Strzelano więc z działu. Bito w kotły i uderzano w dzwony, kiedy królewicz wjeżdżał na zamek. – No, jak mnie witają! – wzruszył się osioł, sądząc, iż jego to tak honorują. A gdy królewicz wprowadził go do sali tronowej i oddał w ręce zachwyconego króla, ten z radości, iż ma tak niezwykłego osła, aż się popłakał, a potem klaskał w ręce i cieszył się jak dziecko. Spochmurniał nieco, kiedy królewicz oznajmił mu, że osią może machnięciem ogona pozłocić wszystko, co mu się pod ogon podsunie. Zawsze mi ten mój synolek musi coś naknocić. Czemu dureń nie powiedział mi o tym na osobności? Myślał. Musiał wygadać się przy wszystkich? Jakże mi tak przerabiać srebrniki na dukaty? On już by się ktoś domyślił. Czemuś zamilkł, miłościwy Panie zaniepokoił się błazen, siedzący jak zazwyczaj u podnóża tronu. Wszak miałeś wygłosić mowę, którą ci tak pracowicie przygotowałem. Rozważałem, odrzekł król. Jakby z największym pożytkiem wykorzystać ową osobliwą zaletę tego osła, o której mówił mi królewicz, ale nie widzę jak, wszystkie sprzęty mam przecież złote albo pozłacane. O, królu monarcho! Krzyknął błazen, zrywając się na nogi. W imieniu najbardziej oddanych ci pochlebców, załóżników, donosicieli i wszelkich karierowiczów, żonnych sławy, zaszczytów i odznaczeń, błagam cię, każ pozłocić im czoła. Wyróżnisz ich tym, nagrodzisz, a jednocześnie zadasz kłam krążącym o nich gadką, iż ci zacni, poczciwi szlachetni ludzie mają miedziane czoła. Hmm, – Dobra myśl – pochwalił go król. Bo poprawdzie należy się mym najwierniejszym sługom, jakieś szczególne wyróżnienie za ich trudy. Uśmiechając się błogo, podchodzili do osła przeróżni wielmoże, pochlebcy, pieczeniarze, karierowicze oraz smerdy dwulicowej, klękając, nadstawiali czoło do pozłocenia. O, jak dostojni, wspaniale wyglądacie teraz! Zachwycał się nimi błazen, pukając palcem w ich pozłacone czoła. Wydacie początek nowemu gatunkowi ludzi. Wasze dzieci będą złotą młodzieżą. A tu czemu nie idziesz pozłacić swego czoła? Pyta go król. O nie, miłościwy panie, ja i tych kilku ludzi, co się nie kwapią klękać przed złotym osłem, mamy głowy nie do pozłoty. No, róbcie jak chcecie. Mruknął nieco zdziwiony król. Zszedł z strony ruszył do sali, w której się miała odbyć uczta na cześć królewicza. Na uczcie królu, obiadłszy się zbytnio, zachorował. Czym prędzej zaniesiono go do prywatnej lecznicy, gdzie się kurował puty, póki starczyło mu dukatów na opłacenie lekarzy. Gdy zabrakło mu pieniędzy, musiał wrócić do pałacu i leczyć się domowym sposobem. To też wkrótce zakończył królewski żywot. Wtedy objął rządy królewicz, a pierwszym zarządzeniem, jakie wydał za poradą błazna, było rozpędzenie na cztery wiatry wszystkich posiadaczy pozłoconych czół. Następnie, pomny doświadczeń i nauki nabytej u starszej wróżki, wydał prawo, aby ujawnionych i niepoprawnych plotkarzy surowo karać. Musieli oni próć własne poduszki, rozsiewać z nich pierze po ulicach i placach, a następnie skrupulatnie je zbierać i z powrotem ładować do poduszek. Oszczercom kazał całe ciało i twarz smarować dziękciem zmieszanym z klejem stolarskim i nie puszczać ich spod straży, póki własnymi paznokciami nie zeskrobią z siebie tej mazi do czysta. Oj, było śmiechu i drwin nie niemiara z ukaranych w ten sposób oszczerców i plotkarzy, ale skutek tych kar był dobry, gdyż wkrótce w owym szczęśliwym państwie nawet na lekarstwo nie znalazło się plotkarza i obmówcy, a tym bardziej oszczerce koniec